Błękitna parasolka. Pod koniec sierpnia 1938 roku Barbara, moja siostra, rozpoczęła przygotowania powrotne do sióstr z martwych wstanek w Warszawie, a mnie tymczasem nogi zaczęły się uginać w kolanach. Co ja bez niej pocznę? Była moim, jak to się dziś mówi, stymulatorem i korektorem moich działań i poczynań. Ale Barbara wracała do liceum, w którym siostrzyczki zatrudniały najznakomitszych wykładowców. Nie tylko od przedmiotów humanistycznych, ale także, a może przede wszystkim od przedmiotów przyrodniczych, w które Barbara celowała w szczególności. Ustaliła z rodzicami, że po skończeniu liceum, u sióstr z martwych stanek, czyli za rok, wyruszy na Politechnikę albo na Uniwersytet na Wydział Chemii. Tatuś ze względu na gospodarstwo w Łękpelin pelin przebąkiwał, że wolałby, aby Barbara studiowała na SGGW, lecz siostra była uparta. Jeszcze dziś słyszę jej komentarze do uwag tatusia. Tatusiu, chemia rządzi światem, tworzy życie, trzeba poznać podstawy budowy materii jak najgłębiej, mówiła Basia. Ja się wcale nie uchylam przed ogrodnictwem, inspektami i przed pomocą Wam w gospodarstwie, ale pragnę poznać budowę materii od jej najgłębszej czeluści. Tak się wyraziła, co zdumiało rodziców. W Łękpelin mieliśmy wspólną bibliotekę, w której Barbara najbardziej ceniła sobie duży cykl podręczników z tzw. Biblioteki Wiedzy. Jej najukochańszą książką był podręcznik pod tytułem Człowiek. Istota nieznana, którą cichaczem czytała po nocach. Jako że w Łęk-Pelin nie było światła elektrycznego, Barbara sprytnie zaprzęgała jeden z akumulatorów, który przywiózł nam pan technik z zakładów papierniczych w Mirkowie do nocnego oświetlenia i połączyła dwoma przewodami zaciski akumulatora z latarką, przy której czytała swoją ulubioną książkę. Kiedyś na tym nocnym czytaniu nakryła Barbarę Witrawola. Panienko, tak nie można, powiedziała. Czas na naukę jest jeden, a czas na spanie i odpoczynek drugi. Witrawola, prosta dziewczyna, wilnianka, miała swój rozum. I choć kilka lat starsza od Barbary, jak przykazała spanie nocne, tak Barbara ulegała. Pamiętam jedno z doświadczeń, które dziś nazwałbym bioelektrycznym, wymyślonym przez siostrę. Termin wykonania doświadczenia kolidował w czasie z wyjazdem Barbary nad morze. Było tak. Na wniosek Witrawoli zasadziłem w doniczce dwa ziarenka fasolki, z których wyrosła roślina na wysokość kilkunastu centymetrów. Wówczas z Barbarą studiowaliśmy niemiecki podręcznik otrzymany od Stryja Vitalisa pod tytułem Lampy elektronowe. Ja tłumaczyłem z niemieckiego, Basia wyjaśniała działanie. Barbara wyczytała w jakimś przyrodniczym podręczniku akademickim, że żywe roślinki wytwarzają pomiędzy korzonkami a górną częścią łodyżki jakieś napięcie elektryczne, które nazwała zgodnie z nomenklaturą siłą elektromotoryczną. Zapragnęła potwierdzić istnienie tego napięcia, które podobno zmienia się w żywej roślinie w zależności od pory dnia i nocy oraz od naświetlenia słonecznego. Napięcie według Barbary jest tak małe, w setnych częściach wolta, że przyrząd do pomiaru napięcia pozostawiony nam przez stryja Vitalisa nawet nie zadrga. Takie napięcie wolnozmienne trzeba wzmocnić, a do tego służą lampy elektronowe. Pewien schemat połączeń wymyśliliśmy za pomocą podręcznika Barthausena. Na strychu znaleźliśmy kilka lamp RENS od naszego bateryjno-akumulatorowego odbiornika radiowego działającego jeszcze na żoli Bożu w roku 1935 oraz dwie albo trzy lampy AF4 czy AF7. Barbara wymyśliła, żeby żarzenie lampy, to jest podgrzewanie włókna, nastąpiło z akumulatora ołowiowego. Jako opornik siatkowy Baśka zaproponowała łodyżkę mojej fasolki, natomiast w obwód anodowy wmontowała przyrząd napięciowo-prądowy Stryja Vitalisa. Dysponowaliśmy 110-woltową baterią anodową zakupioną w Warszawie. Po podłączeniach i zmianach zakresu woltomierza otrzymaliśmy na anodzie lampy 45 v Naszym punktem odniesienia, jak twierdziła Barbara, były korzonki fasoli. Uziemienie odbyło się przez wsadzenie do doniczki gwoździa okręconego miedzianym drutem. Ostry błysk światła słonecznego skierowany na liście fasolki za pośrednictwem lusterka zmieniał napięcie na anodzie lampy o kilkanaście woltów, a prąd anodowy o kilka miliamperów. – Spójrz, tatku – zawołała Baśka, oświetlając fasolkę. – To działa, działa. – Co działa? – pytali rodzice. – Roślina reaguje na zmianę natężenia światła, daje oznaki życia. – Życia elektrycznego – odparła Barbara. – Pierwszy raz usłyszałem termin życie elektryczne. – Nie wiedziałem, co to oznacza, ale skoro jest takie życie, no to, to życie żyje. Usiadłem wówczas do naszego pianina i starałem się zagrać, a może stworzyć jakąś nową melodykę, którą następnie nazwałem Zielone Życie Elektryczne. Po tym doświadczeniu Baśka pozostawała jeszcze w Łękpelin dosłownie kilka dni i dała mi z matematyki niesamowity i trudny do pojęcia wycisk. Podciągnęła mnie z geometrii i trygonometrii, po czym wprowadziła najcudowniejszą liczbę, jak stwierdziła, liczbę, która rządzi wszechświatem. Była to liczba E równa się 2,718 i tak dalej, która nie ma końca. Następnie wprowadziła mi funkcję wykładniczą i logarytmiczną. Na zakończenie lekcji w 1938 roku była specjalna lekcja i specjalna liczba, czyli i równa się pierwiastek z minus jeden. Wiesz przecież, tłumaczyła Baśka, że pierwiastków z liczb ujemnych nie ma – ale ta dziwna liczba ma właściwości obrotowe i kręci odcinkiem geometrycznym skierowanym. Obraca go o 90 stopni. Niewiele jeszcze wiesz o prądzie przemiennym, indukowanym, powstającym w maszynkach synchronicznych. Ten pierwiastek właśnie z minus jeden rządzi takim prądem. Pierwiastek rządzi? Zdziwiłem się. Wiedziałem, że Barbara mówi do mnie sposobem, który rozwinięty zostanie w naszych przyszłych dyskusjach. Później Barbara pojechała nad morze, nad nasze morze, które, jak mówiła piosenka, trzeba wiernie strzec lub na dnie jego lec. Pojechała wraz z koleżanką Lusią i Romkiem Szromami, rodzeństwem, które znaliśmy od wczesnego dzieciństwa z monopolu tytoniowego. Lusia i Romek wprowadzili mnie i Barbarę do Armii Krajowej. Śmiało mogę powiedzieć, że była to Armia Młodzieżowa. W tym wojsku zacierały się różnice między żołnierzem a harcerzem. Zacierały się różnice w stopniach harcerskich i w stopniach wojskowych. A jedynym celem była zawsze niepodległa Polska, o której się mówiło najjaśniejsza Rzeczpospolita. Ale wracam do wakacji roku 1938. Pan Hucą, nauczyciel ze szkoły w Łęgu, zlecił wykonanie z kory wierzbowej łódeczki. Postanowiłem się postarać i wykonałem całkowicie samodzielnie łódkę, a może nawet mały stateczek z drewna i kory wierzbowej. Pan Hucoł bywał u nas we dworze, grywał ze mną w szachy i przyglądał się mojej pracy. Łódka była sklejona z wielu części klejem zwanym certus, który służył mnie i siostrze do sklejania nart. W tym momencie przypomniało mi się coś z okresu, kiedy razem z rodziną mieszkaliśmy na żoli Żoliborzu w pierwszej kolonii i korzystaliśmy z toru saneczkowego przy Cytadeli. Tor był bezpłatny dla dzieci. Razem z siostrą zjeżdżaliśmy z niego na nartach. Dawne zapięcia desek bardzo różniły się od dzisiejszych. Nosek buta pozostawał nieruchomy, a pięta się unosiła. Kiedy przyjechaliśmy do Łękpelin, zacząłem trenować jazdę na nartach. Najpierw za psem rozbójem, bardzo silnym wilkiem, a następnie w zaprzęgu końskim, który wymyślił pan Stefan Sieracki. To była przednia jazda, kiedy nasze klacze szły w galopie, a my z Barbarą obok siebie byliśmy ciągnieni na lejcach. W tamtych latach pogoda w zimie była zimą, a lato było piękne. Jak to lato? Także zimą mieliśmy sannę, a latem bryczkę, dwukółkę, jazdę wierzchem albo pływanie. Łękpelin leżał w Starorzeczu Wiślanym, gdzie Wisła pozostawiła wielką skarpę i wielką ilość rozlewisk oraz dołków wypełnionych wodą. To też miejsc do pływania w lato było w brud. Gnębiła mnie, a zarazem podniecała sprawa tak zwanych flisaków, ludzi przewożących towary na łodziach Wisłą. Mieli wielkie, żeglowe łodzie, które z łatwością spływały z prądem, ale pod prąd, gdy wiatr był słaby albo wcale go nie było, ręcznie ciągnęli swoje łodzie blisko brzegu, gdzie nurt rzeki był słaby. Była to ciężka praca dwóch Takich ludzkich koni z założonymi na piersiach pasami ciągnęli krok po kroku idąc brzegiem przepotężną barkę. Statki turystyczne i parowe wyprzedzały tych biedaków z nadzwyczajną łatwością. Mój stateczek, który budowałem z wycinków kory był gotowy i przepięknie pomalowany. Miał kilister, jednak nie miał napędu, co mnie bardzo niesatysfakcjonowało. W prenumerowanym w Łęgu piśmie pod tytułem Plon przeczytałem artykuł o wieku pary i elektryczności. Nie wnosił on wiele do moich myśli, ale do mojego stateczku można było zastosować maleńki silniczek elektryczny. Pamiętam, że taki maleńki silniczek elektryczny kręcił śmigłem modelu samolotu u wuja Metlera na Żoliborzu. Myślałem też o zastosowaniu dziecięcej maszyny parowej, która obracałaby śrubą mojego stateczku. Takie maszyny parowe dla dzieci były do nabycia w większych sklepach z zabawkami. Tylko, że wówczas cała konstrukcja nie byłaby w całości moja, a tego nie chciałem. Barbara pluskała się w ciepłym morzu wśród przyjaciół, a ja zostałem sam z problemem napędu do mojej łódki. I oto sen. Stryj Vitalis wyjaśnia mi trzecią zasadę dynamiki Newtona. Siła odrzutu każdej akcji odpowiada reakcja. Dalej śnię, że jestem na wielkiej barce u lisaków. Proponuję im wynalazek. Jest nim rzetelnie zamknięty metalowy zbiornik wypełniony wodą, który podgrzewany jest paleniskiem drzewnym. Metalowa rurka odprowadza gorącą parę od zbiornika na tył barki. Rurka zanurzona w wodzie trochę wystaje. Natomiast para, która wytwarza się w zbiorniku, uderza w wodę odpychając przy tym barkę, dzięki czemu płyniemy. Ciśnienie atmosferyczne wpycha przez rurkę nową porcję wody do zbiornika. To zamienia się w parę i mamy następny odrzut. Znowu płyniemy. W moim śnie flicacy dziękują za wynalazek. Ale ja już nie śpię. Zbiornikiem wodnym do mojego małego stateczku będzie pudełko od kremu Nivea. Trzeba tylko je spłaszczyć, żeby repetycja uderzenia parowego była częstsza. Palnik z drugiego maleńkiego pudełeczka Nivea z olejem i knotem. Mosiężną rureczkę dostałem od Jacka Masłowskiego. Były trudności z lutowaniem przykrywek, ale palnik zadziałał. Musiałem wlutować jednak nie jedną, a dwie rureczki równolegle, żeby móc pierwotnie napełniać zbiornik wodą. Wszystko zamontowałem na dnie stateczku. Zapłonął knot podgrzewania olejowego. Nastąpił pierwszy wybuch pary. Bach! I stateczek ruszył. Lekko skręcony ster zakręcił stateczkiem w koło. Palenisko się podgrzewało. Nastąpiły następne wybuchy. Bach, bach. I stateczek nabrał prędkości. To nie był już sen. To był elementarny, prosty pomysł dziecięcy. Pozwólmy dzieciom myśleć. To tyle na dziś. Andrzej Cielecki.